17 tygodnia 2015 roku. Nowiny Wiki Radio, oczywiście. Przed mikrofonem Borys Kozielski jest ze mną również w studiu Marek Mazurkiewicz. Witam. Wiosna w pełni, okno mamy szeroko otwarte, cieplutko, 19 stopni chyba jest już dzisiaj. Nie wiem, nie sprawdzałem, no ale faktycznie jest ciepło. Ciepło jest, słońce świeci, piękna pogoda. A my tutaj w studiu przy ulicy Łazienkowskiej 7 w Młodzieżowym Domu Kultury proponujemy garść informacji ze świata Wikipedii, kolejną garść, 17 tydzień. Yy, za dużo tych wiadomości nie ma, bo im więcej słońca za oknem, tym mniej chętnych do siedzenia przed komputerem, niewątpliwie. I do, yy, do edytowania też na pewno... Nie sprawdzałem w tej sprawie statystyk. Co do mniejszej ilości yy, newsów u nas, to gdyby ktoś uznał, że coś pominęliśmy, to, że tak powiem, edycja jest otwarta. No zdarza się, że pomijamy, bo na przykład o... A tegorocznej akcji Batuta, to ja się nie dowiedziałem w ogóle w żaden sposób. Dopiero gdzieś tam ktoś, e, Kasia Krzewina chyba A faktycznie napisała. nie było banerów chyba? Nie było właśnie i tak jakoś Kasia Krzewina tylko na Facebooku napisała, żeby, żeby się pochwalić, że dużo jest bardzo zgłoszeń i dużo Dużo uczestników tej akcji w tym roku, no i dopiero wtedy się o do tym dowiedziałem, także nie wiem dlaczego um, ta informacja do nas jakoś nie może dotrzeć tak, jak powinna. Może nie jesteśmy zapisani w jakiejś odpowiedniej y, liście. Nie wiem, czy jest A taka jest? lista, no ale być może dlatego nas, nam to umknęło. No to by wypadało się dopisać, jeśli jest w ogóle taka lista. Albo śledzić po prostu, co, co codziennie wchodzić gdzieś na wszystkie strony i sprawdzić co się dzieje. No są obserwowane, ale niestety umknęło mi, żeby była taka strona, w której moż, można było obserwować tylko informacje o tym, że się pojawił kolejny tydzień. No, Te strony właśnie, mają zwykle ja, dużo informacji. No właśnie ta bezwzględna akcja droskliwego uźródławiania tysięcy artykułów, czyli batuta, 2015 to jest nowa strona zupełnie, no i jak się o niej dowiedzieć? Trzeba by było przeglądać nowe, nowo powstające strony tak, tak. w Wikipedii, w przestrzeni Przeglądają Wikipedii. Przeglądają ludzie, no także, tak. Mhm. Ale no tak, faktycznie to nie jest najlepszy sposób na dowiadywanie się o czymś nowym. Właśnie, więc zajrzyjmy do uczestników, zobaczymy ilu jest uczestników. 28 uczestników, także całkiem, całkiem dużo. Mamy zapotrzebowanie na zestawy nieuźródłowionych artykułów, tutaj jest sporo tych wpisów, ale nie aż tak dużo, tutaj się wpisuje zapotrzebowania. A oprócz tego strona projektu głównego całkiem ładnie wygląda. Właśnie szkoda, że tak późno się dowiadujemy o tym. A tutaj są efekty, to zobaczymy jakie są efekty. Może coś się dowiemy więcej. Artykuły uźródłowione w czasie trwania akcji. Jeśli chcesz wpisać tutaj artykuł przez siebie poprawiony, sprawdź czy w dyskusji tego artykułu nie ma martwego linku do zastąpienia. Yy, przed rozpoczęciem akcji są yy, artykuły, które będą poprawiane. Zobacz więcej. Nie wiem czy więcej patrzę. No dobra, zobaczę więcej. No Jest ich całkiem sporo. 86. Ale właśnie, tu jakoś rozpisane na daty jest. 24 kwietnia. Nie wiem. Jak no tak, są to... podzielone, kiedy, kiedy były dodane. To jest niekiedy, był poprawiany. poprawiane. Nie, no mają być. Bo... A mają być? Bo... Nie, no to są daty poprzednie, więc chyba. Przed rozpoczęciem akcji. Aha. Zobacz więcej 24 kwietnia mi wyskakuje. Dziś jest 25. To coś tu dziwnie też Zmiany działo... w kategorii akcja Batuta 2015. <trym> tak, trudno się w tym połapać. Fajnie, żeby ktoś nam opowiedział o tym. E, może Kasia by opowiedziała, ale, e, ale jakoś nie mamy z nią kontaktu chyba że przez Facebooka. Następnym razem może ją zaprosimy. Może to już będzie podsumowanie, bo nie tak nie za bardzo wiem, od kiedy do kiedy trwa ta akcja. Kwiecień hmm. 2015. Nie, to nie jest data akcji. Czas Część Wikipedystów postanowiła w kwietniu 2015 ponowić zorganizowaną rok temu właśnie akcję Batuta. Ale to postanowiła. Daty akcji są w infoboksie. Czas 17 kwietnia, 30 kwietnia. No to jeszcze trochę czasu, może za tydzień rzeczywiście będzie dobry moment, żeby podsumować tę akcję i zaprosimy Kasię, czyli Marychy 80, żeby nam coś opowiedziała, jak to wyszło w tym roku. W zeszłym roku sporo mówiliśmy o tym, ale no i też dużo zostało zrobione. Tak łatwych podsumowań tutaj nie ma tej akcji, no, ale może, może, może Kasia będzie coś więcej wiedziała, jak to wyszukać. Zapraszamy w każdym razie do tej akcji. Akcja jest odpowiedzią na serię artykułów na temat hasła, które kiedyś zaistniało w Wikipedii. i Teraz każdy dziennikarz pamięta. Hasło nazywa się Batuta, czyli to był taki fikcyjna, fikcyjna postać stworzona przez jednego z Wikipedystów, która obrosła w dość duży, duży artykuł. Znaczy to się był okazało... standardowy artykuł, bym powiedział, ale zrobił się głośny dlatego, że go dosyć późno wykryto. Dzisiaj już mam wrażenie, że taka, taka mistyfikacja by się nie utrzymała. No nie wiem, może jeszcze sporo takich mistyfikacji jest. Zważywszy na to, że mamy zgłoś błąd, gdzie ludzie intensywnie... Yy, różne rzeczy zgłaszają, to... Tak, wiesz, ale jak nie ma jakiejś postaci, nie, nikt o nim nie słyszał w realu, to nie ma powodu, żeby wejść na taką stronę. Yy, on jest, on był linkowany, to w ogóle była bardzo yy, złożona intryga, bo oni i że... Yy... Znaczy, prze, przepraszam, nie będę się rozpędzał, bo tutaj chciałem powiedzieć coś, czego nie jestem pewien. Był na pewno linkowany w innych artykułach. Były dopiski z innych artykułów. Nie jestem pewien, czy były robione zewnętrzne materiały, które miały to mhm. uwiarygodnić. Także tutaj już się wycofam z tego. Więc, no, to była złożona intryga. Ale myślę, że dzisiaj już są dużo mniejsze szanse, chociażby ze względu na takie akcje, które są robione. Także, No i właśnie, jestem pełen nadziei. Mieliśmy dużo pytań od dziennikarzy. Właściwie przy każdej rozmowie z jakimś dziennikarzem wychodziła ta, ta sprawa artykułu Batuta. W związku z czym wikipedyści postanowili utworzyć no, taki kryptonim Batuta dla akcji, która pierwsze litery będzie miała właśnie składające się w to hasło, czyli bezwzględna akcja troskliwego uźródławiania tysięcy artykułów. Także jak teraz ktoś pyta o, o artykuł Batuta, no to od razu mówimy, że to jest bezwzględna akcja troskliwego uźródławiania tysięcy artykułów, która trwa co roku. E, się, e, czasem się odnawia. Nie wiem, czy co roku dokładnie. W każdym razie w tym roku w kwietniu do 30 kwietnia jeszcze trwa. A jakie będą wyniki, to spróbujemy opowiedzieć za tydzień. Drugi temat to Wikimedia Foundation Elections. Większość tego tekstu po angielsku, ale jest to, to są wybory do Rady Powierniczej Wikimedia Foundation 2015. No i Rada Powiernicza no to jest taka rada ja nie wiem za bardzo dokładnie, ale domyślam się, że to jest po prostu rada, która kontroluje i pomaga fundacji Wikimedia Wikimedia Foundation działać i, i wytyczać kierunki i i, jakieś, i sprawdzać też, jak gdyby, czy, czy pieniądze fundacji są dobrze zarządzane. Widzę, że to nie się... jest rada nadzorcza, ale powiernicza. Możliwe, że to jest ma podobną funkcję. Yy, nie jestem pewien, tutaj się nie podejmuję, ja nie ale wiem. widzę, że zaczęły się yy, już tłumaczenie tego tej strony, Także dzięki dla tłumaczy, mam nadzieję, że to się rozwinie. Yy, także zobaczymy, zobaczymy. Jeszcze jest trochę czasu, bo tam widzę, że daty głosowania są na 17-31 maja. Jest samo głosowanie, a wcześniej są jakieś dyskusje. Więc... a i 3-10 maja jest drugie głosowanie. Mhm. Także no, zobaczymy. Mam nadzieję, że komuś zechce i uda się to przetłumaczyć. No tak, rzeczywiście szczątkowo to tłumaczenie na razie jest tutaj, ale, ale jest link, jest oczywiście w notatkach do naszej audycji. Jeśli ktoś ma ochotę i czas, żeby nam pomóc w tłumaczeniu, no to tutaj jest od razu link do, do pomocy w tłumaczeniu. Nie wiem, czy to nie zalogowani mogą też. Tego nie sprawdzałem, ale bardzo jest moim zdaniem fajny mechanizm tłumaczenia na na tej wiki. Tak, wygodne jest. Tak, to tam to, wystarczy to. kliknąć na górze w taką małą czcionkę, żeby przejść do tłumaczenia i każdy fragment, który jest odpowiednio w kodzie wydzielony, jest oddzielnym polem do tłumaczenia. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo wygodne i gorąco zachęcam. No ale czasem są z tym problemy, bo jest krótkie hasło, które nie wiadomo w jakim kontekście jest użyte i... I nie za bardzo jest, jak to przetłumaczyć, bo w różnych kontekstach można to różnie przetłumaczyć. Tak, ale widać te pozostałe fragmenty, tak, więc można na nie spojrzeć. No, no niby tak. A już sam ten akt tłumaczenia, jakby wpisywania poszczególnych akapitów albo, albo nagłówków jest rozdzielony technicznie. W każdym razie rzeczywiście ten, to narzędzie bardzo sprawnie działa. I zapraszamy do pomocy przy tłumaczeniu. Chociaż osobiście uważam, że... Powinno być więcej tłumaczeń y, wykonanych już przed w ogóle ustalaniem jakiego, jakiegoś terminu. Także za coś, y, za ustalenia, za dyskusję zabieramy się dopiero jak y, informacja akcji jest przetłumaczona na kilka języków. Tutaj co prawda już jest jakiś język z dziwnym znaczkiem zapisany, więc nie wiem, co to za język. Jest niemiecki, angielski, y, jest francuski. Jeszcze kilka innych. No ale to można też powiedzieć, że polski jest, a, a tak jak widać nie, nie dobrać, jest. Nie, tutaj jak spojrzysz na te inne języki, na tą belkę, mm -hmm. to jest pokazane, które tłumaczenia są zaczęte, które są skończone. tak? Zielone to są te języki, które są w całości. które skończone. są już mm -hmm. przetłumaczone w całości, tak? Te, te podstrony. Polski ma jedną. Taką, polski tylko, ma jedną kropeczkę. kropeczkę, czyli jest tylko zaczęty. Yy, rosyjski chyba to jakaś... Nie, rosyjski to nie jest w ogóle rosyjski. nie ma tłumaczenia. Nic, pusto. Aha, okej, okay, dobra. Ruski. Jest napisane. Ukraiński jest w całości. A, ukraiński, to przepraszam bardzo. Tych znaczków też niestety też nie odróżniam. Aha, no to mi zostało jeszcze z podstawówki. <grych> e, także zachęcamy, zachęcam osobiście bardzo do tłumaczenia. No, zapraszamy. Bardzo nam to pomoże. E, zwłaszcza, że to ważne ciało w fundacji, a wybory no właśnie mają wybrać osoby, które będą tam reprezentować społeczność. Jutro kończy się tydzień tematyczny, tydzień Wielkiej Brytanii. Tygodnie tematyczne to jest taka akcja też, która raz na jakiś czas jest ogłaszana, żeby zmobilizować do edycji artykułów, które, które, dotyczą konkretnego tematu. Akcja tematyczna, tydzień tematyczny, tak jak sama nazwa wskazuje. Jest tutaj ponad 158 stron artykułów, które zostały w tej akcji, no nie zrobione, tylko jakoś wzbogacone, albo poprawione, albo przejrzane, albo... W sensie 158 artykułów. Artykułów, tak. Okej, okay, hmm. bo przez chwilę myślałem, że są podstrony w takiej ilości, ale... Nie, nie. E, alfabetycznie jest tutaj spis tych artykułów, które zostały m, objęte tą akcją. No i brało udział, bo do jutra trwa akcja, więc jeszcze bierze w niej udział 9 osób w tej chwili. E, tutaj uczestnicy mogą się dopisać i, e, i pomóc. E, 27 kwietnia to e, poniedziałek, Wtedy się kończy ta akcja, także jeśli ktoś ma ochotę jeszcze coś podgonić w temacie Wielkiej Brytanii, to zapraszamy. A następny, na 9-15 maja jest przewidziany tydzień austriacki. Austriacki, no, no to już trzeba sobie dopisać w takim razie no, przyszły, y, do, do następnej audycji, bo to 9 to będzie już za dwa tygodnie, całkiem szybko. Kolejna rzecz, o jakiej mieliśmy powiedzieć, to wideo y, z, z wierszem Baczyńskiego. Y, tydzień temu mówiliśmy o tym, że już trafiły do y, domeny publicznej, to znaczy do Wikimedia Commons y, wiersze, które nagrane były tutaj w studiu przez aktorów y, studia aktorskiej interpretacji literatury. Są już dostępne, ale właśnie y, ponieważ trafiłem na, y, w Polonie na skany oryginału e, pisanego ręcznie przez Baczyńskiego e, jednego z wierszy. Tam jest więcej, ale ten, no, ten konkretnie był przeczytany przez Kamila Dominiaka tutaj w studiu. No to postanowiłem zrobić takie wideo, które e, połączy treść audio z jakimś wizualnym obrazem. No i właśnie, wydaje mi się, że to niezwykłość tego wideo polega na tym, że możemy zobaczyć jak ręcznie e, Krzysztof Kamil Baczyński kaligrafował te literki e, i swoje wiersze i jednocześnie obejrzeć w trakcie czytania, w trakcie słuchania e, konkretne wersy tego wiersza. E, tak się zastanawiam, bo patrzę na opis na YouTubie i na licencję, mhm. czy mamy jakieś przeciwwskazania znane, czy, czy nie było to jeszcze rozważane na temat licencji? No mamy, na przykład tam jest na końcu zdjęcie Kamila. Okej. Okay. Yy, no trudno, znaczy nawet, nawet go nie pytałem, czy, czy mhm. się zgodzi, żeby było na wolnych licencjach, no bo to jest jego <śmiech> zdjęcie prywatne i, i, i no nie wiem, no, czy jesteś w stanie zapytać kogoś, czy twoje zdjęcie można umieścić na, na wolnych licencjach? Gdzieś? Standardowo pytam, ale masz na myśli, że to jest zdjęcie twarzy. Że o, mm -hmm. Aha, ale to podpada nie pod licencję, tylko pod ochronę wizerunku. To, by trzeba było, to trzeba zawsze pytać tego, który stoi po drugiej stronie maszynki, w sensie aparatu. No tak, tak, ale, ale chodzi o to, czy... Czy jesteś w stanie uwolnić swój wizerunek do dowolnego używania i przerabiania w internecie? Ale z tego, co mi wiadomo, ochrona wizerunku jest niezależna od licencji. Chyba, że coś mi umknęło i coś się zmieniło, ale na commons jest oddzielny szablon do tego, że prawda, to jest licencja i autor się zgadza, ale to jest też człowiek... No, ale na YouTube tego nie ma. No nie ma, fakt. Więc tam możesz tylko dać licencję uznania autorstwa albo standardową licencję YouTube. Są dwie możliwości. I, i, no tak, YouTube tutaj jest jeszcze trochę zacofany pod z tym tego kątem. Dlatego wybraliśmy tą drugą, ponieważ nie ma, nie ma właśnie możliwości szczegół uszczegółowienia tego, mhm. tego opisu. A poza tym, tutaj akurat nie ma tak wielkiej różnicy. Jeśli ktoś będzie chciał wykorzystać ten utwór, ma dosyć łatwy kontakt z nami, prawda? Mm -hmm. bo jeśli to jest książka, no to jest utrudniony. Jeśli to jest płyta, to jest utrudniony kontakt z autorem. Natomiast w internecie dosyć łatwo skontaktować się z autorem e, jakiegoś e, klipu, wideo, prawda? No stosunkowo łatwo, tak. Zresztą tam na końcu jest napisane, że utwór jest właśnie na licencji, że e, uznanie autorstwa, ale utwór e, ten wykonywany w formie audio. Natomiast to wideo całe... No właśnie z takich powodów nie za bardzo, ja nie wiem, czy może być, czy nie może być, więc asekuracko. Mm -hmm. <grafy> po, po prostu napisałem, że nie. Bo to może być źle zrozumiane, prawda? Jeśli, jeśli udostępnisz na wolnych licencjach, no to okaże się, że ktoś nagle zaczął tę ten, ten, ten twarz, ten, ten wizerunek przerabiać, co z nim robić. No nie wiem, takie, takie mam obawy przynajmniej jakieś, no, no niestety nie da się tutaj <kluzm> przypomnieć podobnie z, ludziom. Podobnie z logo które tam jest na końcu też Otwartego Studia form Filmowych. No też trzeba by było napisać, że logo jest zastrzeżonym i tak dalej, znakiem jakimś, prawda, albo nie zastrzeżonym, tylko jest znakiem. no Trzeba by to było wszystko dopisywać. Szkoda na to czasu i, i marnować wzroku osoby oglądającej. Myślę, że to zupełnie wystarcza. No ale to jest tylko przykład tego, co można zrobić z tą twórczością, którą właśnie umieściliśmy w, w, w commons, w Wikimedia commons. No i będzie coraz więcej takich utworów, zwłaszcza, że coraz więcej właśnie utworów i artystów przechodzi do domeny publicznej. No i tutaj łatwo przejdziemy do kolejnego punktu, otwarte zasoby. Ta strona już, o której kilka razy mówiliśmy wcześniej, otwartezasoby.pl troszeczkę się zmieniła, uaktualniła. Kamil Śliwowski nią zarządza i właśnie wysłał taką informację, że nowości się pojawiły. Dziękujemy bardzo. No bardzo dziękujemy. A jedną z tych nowości jest właśnie podstrona nowości w domenie publicznej 2015. Jak trafiłem na listę twórców, którzy, których twórczość przechodzi w domen, do domeny publicznej w 2015 roku, no to no to ta lista kilkuset nazwisk nie za wiele mówiła, prawda, i trudno było wyłuskać tam te takie najbardziej interesujące. No Baczyńskiego od razu znaleźliśmy, wiedzieliśmy już dawno. Zastanawiam się, czy to jest materiał na kategorię na wiki, bo niby data urodzenia jest oczywista, tak, I można sprawdzać podacie, ale być może jako ułatwienie mogłaby być też oddzielna kategoria, prawda, przeszli już do domeny publicznej. Albo same lata urodzeń dodaj do tej kategorii. No, ale to nie rozwiązuje problemu, bo masz kilkaset nazwisk, które nie za bardzo ci coś mówią. Ale dzięki temu, że masz system kategorii Katscana, możesz y, wysortować sobie te nazwiska. No to tak pewnie to jest robione właśnie, mhm. no, ale dostajesz kilkaset nazwisk, które ci nic nie mówią. Y tak jak... Właśnie te, wysortować według innych kategorii, tak? Na przykład jest tylko pisarzy albo tylko malarzy, tak? Albo jeszcze pod jakimkolwiek innym kątem, który jest ujęty w systemie kategorii. No nie, bo tutaj już nie będzie obiektywnego punktu widzenia, bo, bo, bo musisz napisać znany. A, Prawda? chodzi o znanych, okay. Jeżeli chodzi o znanych, <głos> chodzi to faktycznie bardziej się, znanych. się ich wysortować faktycznie, nie da. No właśnie. No ale właśnie tutaj y, pomaga nam ta strona y, otwartezasoby.pl nowości w domenie publicznej 2015. No i mamy tutaj kilka przykładów. Oczywiście nie wszystkie, ale kilka przykładów jest i grafik, na przykład malarstwo Edvard M Minch, Munch, Munch, chyba to się czyta po polsku po prostu, Piet Mondrian i Wasylij Kandyński. To są trzy przykłady właśnie twórców z malarstwa, którzy przeszli do domeny publicznej. Warto obejrzeć szczegóły. I tutaj są linki też do na przykład Google Art Project. Pierwszy raz trafiłem na tę stronę, ale bardzo ciekawie zrobiona taka galeria, bardzo fajnie funkcjonująca. Literatura. Antoine de Saint-Exupéry. To francuski pisarz i pilot. No wszyscy znamy Małego Księcia oczywiście, ale parę innych książek i powieści też popełnił, więc warto się zainteresować. I co ciekawe, podobnie jak z Chopinem w Polsce, w kraju pisarza fundacja mu poświęcona uzyskała 30-letnie przedłużenie ochrony prawa, praw autorskich do większości jego utworów. Ale poza, poza Francją, tekst oryginału jest już w domenie publicznej. Ech, ciężko, ciężko. Dlaczego? No, znaczy ciężko się przebijają pewne rzeczy, tak że prawda fundacja występuje o dodatkowe lata ochrony. No ale dzięki temu będzie bardziej znany poza Francją niż we Francji. Przez te najbliższe 30 lat będzie się bardziej rozpowszechniał poza Francją No zapewne. niż we Francji. No niekoniecznie. Ale Ale co, francuscy internauci mają poblokowany dostęp do innych stron, czy jak to ma niby wyglądać tak, że poza Francją i we Francji, bo to jest no. jakaś przedinternetowe myślenie. Jakieś no przedinternetowe jest, myślenie. Jest ale wiesz, no, uniemożliwia to wydawanie książek na przykład z jego twórczością? We Francji. We Francji. Mm -hmm. Czyli można wydać w Polsce i wyeksportować, bo jesteśmy we wspólnym rynku. A może nie można wywozić, bo to by było, prawda, a też... Może. <głos> może. <głos> to są szczegóły. Chociaż może lepiej nie podpowiadajmy takich pomysłów. <głos> no właśnie. E, Cyfrowa Biblioteka Wolnej Lektury opublikowała już Między Ustami a Brzegiem Pucharu Marii Rodziewiczówny oraz wiersze Kamila, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Nie wszystkie jeszcze, ale... Już coraz więcej ich jest i do końca roku pewnie będą wszystkie. Tadeusza Gajcego i Zuzanny Ginczanki. Zapowiadają się również publikacje utworu Karola, Karola Irzykowskiego, Pałuba, Sny Marii Dunin, a także kolekcja poetów wojny i okupacji oraz powstałe, pozostałe powieści autorstwa Marii Rodziewiczówny. To z literatury. I czy coś jeszcze tutaj mamy? No nie mamy muzyki na przykład, a szkoda. Może nie było nikogo, kto do domeny publicznej przeszedł w tej kategorii. W każdym razie na głównej stronie otwartezasoby.pl jest bardzo przyjazna i fajna wyszukiwarka. Oczywiście trzeba pamiętać, że to nie są wszystkie zasoby otwarte. To jest jakiś wybór, którego dokonał Kamil właśnie Śliwowski. Można mu pomagać, wysyłać linki do, do tych otwartych zasobów i wtedy wzbogacić to, to repozytorium, to znaczy to, tą linkownię, to miejsce, z którego można wyszukiwać. No ale tutaj właśnie na głównej stronie jest podział na muzykę, wideo, grafikę, edukacyjne, narzędzia i książki i w ten sposób dosyć łatwo można dotrzeć do tego, czego się szuka, a wyszukiwarka umożliwia również określenie, jakiej, na jakiej licencji szukamy utworu. No i tutaj jest problem taki, jak w innych tego typu wyszukiwarkach, że można zaznaczyć tylko jedną z tych, czyli domenę publiczną na przykład, albo uznanie autorstwa, albo uznanie autorstwa bez utworów zależnych. I nie można tutaj kombinować, a szkoda bo można by było wykombinować, że uznanie autorstwa bez utworu zależnych, ale również uznanie autorstwa i również domena publiczna. Czyli tym sposobem byłoby lepiej, gdyby były po prostu cztery haczyki dla każdego z warunków? No, pewnie technicznie. To, to jeszcze trzeba, wymagałoby przemyślenia. Pewnie Kamil o tym myślał albo myśli, jak to zrobić. Ale to już dużo pomaga na pewno, bo jeśli chcemy konkretnie tylko z domeny publicznej coś znaleźć, na przykład w kategorii muzyka, to po przefiltrowaniu otrzymamy wyniki właśnie z tej kategorii. Ale jakoś nie widzę. Aha, to są chyba te polecane, tak? Od razu. Tak, to są jakieś takie najlepsze, a nic ci nie wyszukało, tak? No, filtruj zasoby i polecane mam dalej to samo, co... Może powiem. myśli. Albo to nie działa jeszcze. Myśli, nie myśli, nie jest pokazane, że myśli. No Może coś razie... trzeba wpisać? Nie wiem, dobra. Wszystkie kategorie, no proszę bardzo. A, polecane to jest kategoria oddzielna. wideo i weźmiemy Creative Commons 0. No to powinno być bardzo mało takich. No a tutaj ciągle jest to samo. Czyli ta wyszukiwarka chyba jeszcze nie działa. Takie mam wrażenie. My zapytamy Kamila w takim razie. O, jest. Eee, Header information. Jakiś błąd się pojawia. A to wyślę Kamilowi, może on to szybko naprawi. Link oczywiście w notatkach do dzisiejszej audycji na stronie nowiny.podcasty.info. I to chyba wszystko na dzisiaj. Tak szybko na nam dzisiaj, tak poleciało. Dzisiaj e, oczywiście, tak jak e, po każdej audycji, spotykamy się tutaj, żeby troszkę poedytować Wikipedię. I przychodzi pan Andrzej do nas. Dzisiaj też. Tak, koło 13, więc już niedługo. A my dziękujemy w takim razie za uwagę i do usłyszenia za tydzień. Ja do usłyszenia. Nazywa, nazywam się Borys Kozielski, a ze mną był również Madek Mazurkiewicz. Do usłyszenia.